10. Słońce wśliznęło się do pokoju, budząc mnie zbyt wcześnie. To był ostatni wolny dzień przed rajdem i miałam nadzieję, że pośpie trochę dłużej. Ostatnie tygodnie były tak cholernie męczące. Wstawałam przed świtem i biegłam do Beatrycze nad strumień. Potem z Suliradem leciałam do zamku, gdzie ćwiczyłam z Eustachem techniki lotu. Następnie sparingi, treningi z Ines i na koniec nauka z Wiktorią. Amelia nadal leżała w wieży. Ines namawiała mnie, żebym do niej poszła, ale bałam się zobaczyć na własne oczy, do jakiego stanu ją doprowadziłam. Było mi wstyd. Nieważne jak wściekła byłam, powinnam była się kontrolować. Wciągnęłam się w ten wir przygotowań, żeby zapomnieć o poczuciu winy. Gdyby nie Oliver przynoszący nam jedzenie, zapomniałabym, że moje ciało potrzebuje pożywienia innego niż eliksiry wspomagające. Najgorszy jednak był głosik towarzyszący mi przez cały dzień i szukający szpiega. Analizowałam zachowanie Amelii i Eustachego na każdym kroku i oprócz tego, że dziewczyna mnie nienawidziła, nie znalazłam żadnych dowodów. Westchnęłam ściskając zawieszony na szyi kamień. Do tego wszystkiego William. Tyle razy chciałam zdjąć ten kamień z szyi i rzucić go w kąt, żeby nie przypominał mi o nim, ale nie potrafiłam. Nie chciałam zapomnieć. Ciekawe, co by powiedział na mój nowy dom? Czy byłby częstym gościem, gdyby nadal był na wyspie? A może zamieszkałby tu kiedyś? Ból w piersi narastał, ale z każdym dniem przeszkadzał coraz mniej. W końcu minęło już kilka miesięcy. Kilka miesięcy bez żadnego kontaktu, bez ani jednego słowa. Od czasu ulotek nie działo się nic. Choć cisza wydawała się jeszcze bardziej niepokojąca, wisiała nad naszym światem jak ledwo widoczna mgła przepowiadająca grozę. Mąciła w głowach drakanów, którzy zaczęli być wobec siebie bardziej podejrzliwi. Rozległ się huk. Wyskoczyłam z łóżka i chwyciłam ubranie z krzesła. Dopiero po chwili dotarło do mnie, że coś białego rozbiło się o szybę. Rzuciłam się do okna i aż pisnęłam z zachwytu. Cały świat pokrył się puchową, białą kołdrą, przykrywając moje zmartwienia. Na dole stał oliwer ubrany w gruby kożuch i machał do mnie rozpromieniony. Jego uśmiech sprawiał, że wszystkie złe myśli odleciały w zapomnienie. – Anno, chodź na dwór! – krzyknął głośno, celując kolejną śnieżką. Ubrałam się szybko i wybiegłam. Gdy tylko otworzyłam drzwi, moje płuca wypełniło mroźne powietrze, które natychmiast przepędziło resztki senności. Świat wyglądał tak czysto i niewinnie, jakby całe jego zło schowało się pod warstwą śniegu. Nagle usłyszałam plaśnięcie i poczułam ból pod łopatką. – Oliver! – Krzyknęłam do przyjaciela, który już szykował kolejną śnieżkę. – Sam zacząłeś! Zaśmiałam się głośno, trafiając go kulką w ramię. Uciekaliśmy i śmialiśmy się głośno, jakbyśmy znowu byli dziećmi. Zaczęliśmy się ganiać wokół domu, a białe pociski latały nad naszymi głowami. Czasem odruchowo korzystałam z żywiołu wiatru, przez co Oliver obrywał częściej niż ja. – Nie oszukuj! – Krzyknął w końcu i rzucił kulą prosto w moją twarz, ale jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności zmieniła kierunek na chwilę przed trafieniem. Bo co? Zaśmiałam się, udając zły charakter z kreskówek. Gdy pierwszy zachwyt minął, a powieki i policzki zaczęły szczypać od mrozu, moje myśli wróciły do rzeczywistości. Brakuje tylko mi, pomyślałam i poczułam bolesne ukłucie w sercu. Oliver musiał pomyśleć to samo, bo nagle opuścił ręce i zagryzł wargę. Trwało to jednak tylko przez chwilę, bo znów uniosły mu się kąciki ust, zamachnął się, a śnieg rozbryznął się z plaśnięciem, zostawiając biały ślad na moim brązowym płaszczu. – To bolało! – krzyknęłam i rzuciłam się na niego. Miesiące treningów dały efekt, bo zwinnie podcięłam mu nogi i w jednej sekundzie stracił równowagę. W ostatniej chwili złapał mnie za rękaw i pociągnął za sobą. Wytrzeszczyłam oczy, gdy runęłam prosto na niego. Nasze usta dzieliły centymetry. Zdecydowanie za mało. Umięśniona klatka piersiowa podnosiła się i opadała pod moją, sprawiając, że krew zaczęła krążyć szybciej w moich żyłach. Na czoło zsunęło mu się kilka niesfornych, ciemnych kosmyków. Bez okularów wyglądał jakoś inaczej. Okrągłe okulary z wielkimi oprawkami, które wcześniej zakładał, zasłaniały jego wysoko osadzone kości policzkowe i długie, ciemne rzęsy. Zmrużył oczy. Kiedy dotarła do mnie niezręczność sytuacji, zgięłam nogi, aby wstać i uciec, ale objął mnie mocno ramionami i przyciągnął. Przegrałaś, wyszeptał i poczułam jego oddech na moich ustach. Czy ja wiem, to ty leżysz na ziemi? Uśmiechnęłam się prowokująco i wbiłam mu palce pod żebra, wiedząc, że ma straszne łaskotki. Krzyknął groźnie, ale wyrwałam się z uścisku, próbując uspokoić bicie serca. Wstałam, otrzepałam śnieg, który oblepił mi włosy i obróciłam się na pięcie. Idę się ogarnąć. Rzuciłam siląc się na naturalny ton i uciekłam. Zatrzymałam się dopiero wtedy, gdy przekręciłam zamek w drzwiach do łazienki i oparłam się plecami o twarde drewno. Czemu czuję się tak dziwnie? Przecież to tylko Oliver. Skarciłam się w myślach. Spojrzałam na swoją twarz w lustrze. Policzki zalały się czerwienią i piekły. Jednak nie miałam pojęcia, czy to z powodu zimna, czy przez oddech Olivera na mojej skórze. Wzięłam głęboki wdech, potem jeszcze jeden. W moim sercu ziała wielka dziura, a nie chciałam łatać pustki po Williamie moim przyjacielem. Pokręciłam głową, wiedząc, że nie mogę dopuścić do żadnych nieporozumień. Nie miałam czasu na emocjonalne załamania. Jutro czekał mnie rajd, podczas którego musiałam śledzić szpiega, kimkolwiek był. Koło południa... Rozległo się pukanie do drzwi. Elianna przywitała mnie pogodnym uśmiechem i uściskiem zgniatającym żebra. W ręce trzymała białą chorągiewkę z herbem eltaninu i krzyknęła podekscytowana. Tak się o ciebie martwiłam! Chciałam cię odwiedzić wcześniej, ale nikogo nie zastałam. Byłam trochę zajęta, wiesz, przygotowania do rajdu. Właśnie, chciałam cię zapytać. Dlaczego zdecydowałaś się na udział? Czy to ze względu na Humminga? Rajd bywa niebezpieczny, jesteś pewna? Nie mam wyjścia. Westchnęłam zgodnie z prawdą. Znów przyciągnęła mnie do siebie i ukradkiem wytarła łzy, sądząc pewnie, że ich nie zauważyłam. Uważaj na siebie dobrze? Najwyraźniej nie dowiedziała się, że już przez zawodnika z mojej drużyny wylądowałam w szpitalu. Kiwnęłam tylko głową w odpowiedzi. Jak Beatrycze i Ines się spisują? Ines znika na całe dnie, czasem tylko podczas śniadania opowiada, co u ciebie. Beatrycze... Mam wrażenie, że co się trapi, ale nie mogłam z niej wydobyć żadnej informacji. Zamknęła się na cztery spusty i nie dopuszcza nikogo. Widać, że jej ciężko. Gotowa na zabawę? Z łazienki wypadł Oliver, szczerząc się od ucha do ucha. Spojrzał na Eliannę i nerwowo przejechał ręką po wilgotnych włosach. Odetchnęłam z ulgą, że jest w pełni ubrany, bo od kiedy pojawiły mu się mięśnie na klatce piersiowej, lubił paradować w samych bokserkach po prysznicu. Jakoś nie zwracałam mu uwagi, bo nie mogłam zaprzeczyć, że miał się czym chwalić. Kiedyś przypominał budową patyczaka, za chudy, z za długimi kończynami. Wiedziałam, że miał kompleksy i nie miałam serca gasić jego radości z powodu nowego wyglądu. Mój przyjaciel Oliver mieszka u mnie, może pamiętasz? Opowiadałam ci o nim. Oczywiście, że pamiętam. Brat mi. ona nie ma smoka? Nic nam o tym nie wiadomo, westchnęłam. Przykro mi. To nie jest łatwe, ale tak musi być. To nie my decydujemy o prawach tego świata i nie możemy ich zmieniać. Przyjrzałam jej się uważnie, ale już odwróciła głowę do Olivera i twarz jej się rozpromieniła. Oliver, tyle o tobie słyszałam. Jestem Elianna, opiekowałam się Anną po przylocie na wyspę. Oliver zerknął na mnie pytająco, ale po chwili uśmiechnął się uprzejmie i uścisnął kobiecie dłoń. Miło mi, dziękuję, że się nią zajęłaś, martwiłem się przez ten czas. Pewnie pilnowanie, żeby jadła było trudniejsze niż karmienie dwulatka. Zaśmiała się, a jaż turchnęłam Olivera w ramię. Przyznam, że nie było łatwo. Dwulatka przynajmniej przypniesz do fotelika. Zaśmiała się. Prychnęłam głośno, przypominając o swojej obecności. To co? Gotowi do zabawy? spytała opiekunka. Zabawy? Przecież mieliśmy iść na oficjalne przedstawienie zawodników. Zdziwiłam się, zerkając na Olivera. Tak, podczas festiwalu. Świetnie, więcej ludzi, mruknęłam i poprosiłam, żeby na mnie poczekali. Poprzedniego wieczoru dostałam strój reprezentantki, w który polecono mi się dziś ubrać. Włożyłam koszulkę, nie mogąc się powstrzymać, by kolejny raz dotknąć materiału. Nigdy wcześniej nie miałam w rękach niczego podobnego. Nałożyłam resztę ubrań i w końcu narzuciłam na ramiona najważniejszą rzecz. Zdziwiła mnie lekkość i elastyczność tego płaszcza ale nie do końca wierzyłam, że będzie mi w nim ciepło podczas takiego mrozu. Odkryłam zintegrowany kaptur, a gdy włożyłam ręce do kieszeni, znalazłam rękawiczki. Zeszłam na dół. Oliver zacmokał z uznaniem, gdy mnie zobaczył, a Elianna podbiegła i zaświeciły się jej oczy, gdy dotknęła materiału. Zaczęła się zachwycać kunsztem wykonania i wzdychając poprosiła, żebym zaprezentowała jej całość. – Zapraszam, panie. Oliver z szarmanckim ukłonem otworzył drzwi, a Elianna zaśmiała się śpiewnym głosem. – Jesteś pewna, że to tylko twój przyjaciel? – szepnęła mi do ucha, gdy wyszłyśmy. Obróciłam się przez ramię, przyglądając się, jak Oliver zamyka drzwi. Nasze spojrzenia się spotkały, na co on uśmiechnął się pogodnie. Teraz jego oczy wydawały się jaśniejsze. Były niczym wiosenne niebo poprzecinane białymi chmurami. Wzdrygnęłam się. – Jestem pewna. Kłamstwa albo przychodziły mi coraz łatwiej, albo zawierały w sobie zbyt dużo prawdy. Przedzieraliśmy się przez zaspy, a śnieg skrzypiał pod podeszwami zimowych butów wyściełanych wełną, która grzała w stopy. Zmrużyłam oczy, patrząc w oślepiająco jasne niebo, po którym latała cała horda smoków z drakanami na grzbietach. Skąd ich aż tylu? Przylecieli z różnych wysp na otwarcie rajdu, odpowiedziała Elianna z podekscytowaniem. Widzicie flagi przewieszone przez grzbiety? Przypatrzyłam się i miała rację, brzuchy smoków zakryte były kolorowymi flagami konkretnych wysp. Cała się spięłam, bo dotarło do mnie, że cały ten rajd jest sporym widowiskiem. Wróciłam do słuchania plotkowania Elianny, starając się nie myśleć o tym, że będę w centrum tego wszystkiego. Mimowolnie zerknęłam na Olivera, któremu uśmiech nie schodził z twarzy. już widać! Elianna wskazała na lodową budowlę, wystającą z nadkoron białych drzew. Kto pierwszy? – krzyknął Oliver, puszczając do nas oko i ruszył biegiem. – Na pewno nie ty! – rzuciłam się za nim, śmiejąc się głośno. Wiatr odgarnął moje włosy, a policzki szczypały od mrozu i wysiłku. Zorientowałam się, że ubranie sprawuje się tak, jak obiecywała projektantka. Było mi wygodnie i ciepło, a kurtka nie krępowała ruchów. Pokazałam Oliverowi język, wyprzedzając go już prawie na skraju lasu, kiedy nagle stanęłam jak wryta. – Uważaj! – krzyknął, wpadając na mnie. Co jest? Przed nami ukazał się lodowy park rozrywki, a całe miejsce ozdobione było flagami każdej z wysp. Kolorowe szarfy zwisały ze ścian budek z jedzeniem, były przyczepione do wysokich lamp i nawet ogromna scena ozdobiona była trójkątami i kołem. Na samym środku znajdowało się przestronne lodowisko. Dalej specjalny stok przygotowany do zjazdów na sankach i dmuchanych kołach. Dalej na wielkim diabelskim młynie kręciły się powoli niebieskie gondole. Potem mój wzrok padł na karuzelę z misternie wyrzeźbionymi w lodzie końmi, która kręciła się powoli ku uciesze pierwszych pasażerów. Ale to nie atrakcje sprawiły, że moje serce zabiło szybciej. To nie była też sprawka Olivera, który objął mnie ramieniem i przysunął do siebie. Dookoła całego terenu rozstawieni byli strażnicy, ubrani w czarne kombinezony, a na głowy wsunięte mieli kominiarki. Nigdy wcześniej nie widziałam ich aż tylu, i nigdy wcześniej nie pilnowali żadnego festiwalu. Przeszył mnie dreszcz niepokoju i odruchowo rozejrzałam się, wyostrzając zmysły na jakiekolwiek zagrożenie. Zawsze macie tyle straży na Eltaninie? Z zamyślenia wyrwał mnie ponury głos Olivera. Nie. Wymamrotałam i spojrzałam na Eliannę, która dotarła do nas z opóźnieniem. Czemu jest ich tu aż tylu? Zapytałam. Uśmiech zniknął z twarzy opiekunki. Nie czytałaś gazety? Poinformowano nas, że w związku z ostatnimi zamieszkami zostanie wzmocniona ochrona podczas festiwalu. To nie pierwszy raz, nie przejmujcie się i chodźcie się bawić. Jej głos brzmiał tak beztrosko, że prawie uwierzyłam, iż nie ma w tym drugiego dna. Zerknęłam na dwóch strażników stojących najbliżej mnie. Rozmawiali od czasu do czasu śmiejąc się głośno. Inni też wyglądali na zrelaksowanych, jakby byli tu bardziej dla pozoru, więc trochę się uspokoiłam. Elianna powiedziała, że później nas znajdzie i pobiegła przywitać się z Amusem, który pomachał do nas wesoło. – Chodź! – Oliver pociągnął mnie za rękę i poprowadził w stronę lodowiska. – Nauczysz się w końcu jeździć na łyżwach. – Przecież umiem – wymamrotałam. – An, dobrze wiem, co potrafisz, a czego nie. Chyba, że nauczyłaś się jeździć po trawie w ciągu tych kilku miesięcy, bo nie widziałem żadnego lodowiska poza tym. Burknęła mnie zrozumiałe kilka słów pod nosem, wiedząc, że ma rację. Ostatni raz zaciągnął mnie na lodowisko, jak chodziliśmy jeszcze do szkoły i skończyłam ze złamanym nosem. Od tamtej pory nie ciągnęło mnie do takich atrakcji. No chodź! Szturchnął mnie w ramię. Przewróciłam oczami i teatralnie westchnęłam. Och, niech ci będzie, ale jeśli coś mi się stanie, to ty będziesz jutro brał udział w rajdzie. Wypiął pierś i położył rękę na sercu. Przysięgam, ma pani, zaśmiał się głośno i zniknął w budce wypełnionej łyżwami. Rozejrzałam się w poszukiwaniu znajomych twarzy. Przyłapałam się na wyszukiwaniu w tłumie białych włosów, choć wiedziałam, że nie zobaczę tu nikogo takiego. No, może oprócz mistrza, choć jego akurat nie miałam ochoty spotykać. Twój rozmiar, powiedział Oliver, wręczając mi brązowe, skórzane łyżwy. Wiesz, jaki mam rozmiar buta? No jasne, o jeden większy od mi. Rzeczywiście dobrze pamiętał, bo łyż wypasowały jak ulał. Ledwie je zasznurowałam, gdy przede mną pojawiła się burza rudych loków. Siema, idziecie jeździć? Przywitała się wiki, ubrana w identyczne strój jak ja, który fajnie kontrastował z jej czerwonymi włosami. Idziesz z nami? Nie, dzięki, nie lubię. Spotkamy się potem przy Karuzeli? Jeśli przeżyję, to tak. Burknęłam, zerkając wściekle na Olivera. To widzimy się później. Vicky uśmiechnęła się, a ja dojrzałam jakiś dziwny błysk w jej oczach. Oliver ujął moją dłoń i pomógł dotrzeć do lodowiska, które było największe, jakie w życiu widziałam. Atrakcja ściągnęła już sporo chętnych, w tym sporo dzieci, przez co nie wpadnięcie na nikogo było dla mnie kolejnym wyzwaniem. Złap mnie za ramię i jedziemy, tylko powoli. Oparłam się o Olivera, ale źle wyważyłam ciężar i o mały włos nie poleciałam na twarz. Złapał mnie w pasie i podniósł do pionu. Jeszcze raz. Tak naprawdę zawsze chciałam jeździć na łyżwach. Zazdrościłam mi, która potrafiła nawet zakręcić piruet. Obiecałam sobie, że tym razem się nie poddam. Stawiałam jedną stopę za drugą, aż w końcu zsunęłam coraz pewniej. Liczne treningi i mocne mięśnie na pewno miały udział w tym, że po godzinie puściłam ramię Olivera i zaczęłam jechać sama. Dobrze! krzyknął przyjaciel. Uśmiechałam się zadowolona z siebie. To naprawdę było niesamowite uczucie. W końcu robić coś dobrze. Zziajana, ale zadowolona oparłam się o barierki, gdy nagle po drugiej stronie podbiegła do mnie dziewczyna, na której widok wykrzywiłam usta. Jej blond loki zafalowały, a różowe oprawki okularów ześliznęły się z nosa. Anna, dokończymy w końcu nasz wywiad? Jesteś jedyna, która tego nie zrobiła. Jak się dzisiaj bawisz? Nie teraz, jestem zajęta. Warknęłam, chcąc odejść, ale złapała mnie za nadgarstek, przez co nieomal się wywróciłam. Jej uścisk był silny. Zwariowałaś? Coś ukrywasz, że nie chcesz ze mną rozmawiać? Za moimi plecami pojawił się Oliver. Lora Zdziwił się. Jakiś problem? Zapytał i przesunął wzrok na rękę dziewczyny zaciśniętą na moim nadgarstku. Skądże? Odezwała się. Znacie się? To dlatego zająłeś moje miejsce reportera w ich drużynie? — Spotykacie się? Zapomniałaś już o poprzedniej miłości? Tego było za dużo. Przysunęłam się jak najbliżej barierki i wychyliłam, żeby znaleźć się jak najbliżej gnębicielki. Nie obchodziło mnie, czy ją była córeczką. — Spieprzaj, a jeśli jeszcze raz się do mnie odezwiesz, zablokuję ci dopływ tlenu. Szepnęłam jej do ucha i zepchnęłam jej rękę, będąc pewna, że uderzy z hukiem o barierkę. Jej oczy rozszerzyły się. Na po twarzy przeszedł cień niepokoju, ale natychmiast zniknął. – O, jaka groźna! – wykrzywiła usta w prześmiewczym uśmiechu, kiedy odepchnęłam się i zaczęłam odsuwać. – Chyba zapomniałaś, kim jestem. To ja jestem w centrum mediów i piszę o zawodnikach. Zobaczymy, jak cię przedstawią w kolejnych artykułach. Machnęłam ręką, nawet na nią nie patrząc, i pojechałam na drugą stronę tafli, zaciskając pięści tak mocno, że paznokcie wbiły mi się w skórę. Zatrzymałam się dopiero, gdy dogonił mnie Oliver. Znasz ją? Zdziwiłam się. No tak, ona zarządza zebraniami, nieoficjalnie oczywiście. Kurna, a pamiętasz, jak ci mówiłem, że jedna z reporterek się do mnie przyczepiła? To ona. Czego od ciebie chce? Nie wiem i średnio mnie to obchodzi. Chcę tylko, żeby się odwaliła. Jutro z rana mamy zebranie dla wszystkich dziennikarzy. Może spróbuję się dowiedzieć, o co chodzi? Jak chcesz, mruknęłam. Pojechałam, wkurzona do wyjścia. Miałam w drużynie wariatkę, która chciała mnie skrzywdzić i jeszcze prześladowała mnie dziennikarka z jakąś chorą obsesją. Jakbym miała za mało problemów. Zamknęłam oczy i nabrałam głęboko powietrza. Nie, nie pozwolę, żeby to popsuło mi dzień. Uspokoiłam się i wypuściłam złą energię. Nie dam sobą sterować. Zdjęłam łyżwy i oddałam do schowka, czekając na Olivera, który wiedział, że lepiej dać mi chwilę spokoju. Tak dobrze mnie znał, czasem lepiej niż ja samą siebie. Przepraszam, że byłam niemiła, to nie miało nic wspólnego z tobą, powiedziałam, kiedy podszedł. Spoko, zdarza się. To co, idziemy na karuzelę? Kiwnęłam głową. Tłum zaczął gęstnieć, ale co jakiś czas dostrzegałam znajome twarze. Widałam się z osobami, które poznałam w barze. Co jakiś czas ktoś pytał mnie o zenka i otwarcie wichrowego wzgórza, ale tylko okręciłam głową za każdym razem, czując kłucie w sercu. Brakowało mi tych radosnych wieczorów z występami Zenka i Stefana. Do rzeczywistości przywołało mnie wołanie Wiki, która dołączyła do nas. Anna, wszystko w porządku? Wyglądasz blado? Tak, chodźmy na karuzelę. Prezentacja dopiero wieczorem? Przytaknęła. Weszłam na podest za przyjaciółmi, którzy zaczęli rozmawiać o jakichś nowych eliksirach, więc ponownie się wyłączyłam. Usiadłam na skórzanym siodle lodowego konia, który zachwycił mnie ilością rzeźbionych w lodzie detali. Ekipa odpowiedzialna za przygotowanie musiała się naprawdę napracować. Widziałam już tyle cudów tego świata, a i tak co chwilę coś mnie zaskakiwało. Karuzela ruszyła i z głośników popłynęła wesoła muzyka. Popatrzyłam na rozpromienioną buzię dziewczynki siedzącą obok mnie razem z mamą. Zmarszczyłam brwi. Czy jej rodzice zdawali sobie sprawę z niebezpieczeństwa, które nam groziło? Rozejrzałam się odruchowo wypatrując strażników, którzy mieli pilnować całego terenu a jednak pozwalali sobie na swobodne rozmowy. Czy rzeczywiście byli tu tylko na pokaz? Może naprawdę nic się nie będzie działo i niepotrzebnie panikuje? Nagle w tłumie dostrzegłam białe włosy. Serce zabiło mi szybciej. Poderwałam się, gotowa skoczyć i pobiec, ale mężczyzna się obrócił, a długie włosy zafalowały. Przyszedł mistrz. Opadłam na konia, czując, jak oczy zaczynają mnie piec. Nie mogłam sobie pozwolić na płacz, ale tak bardzo chciałam przytulić Williama, poczuć jego zapach, usłyszeć szept przy uchu, że wszystko będzie dobrze, że jest ze mną. Czułam się, jakbym przez cały ten czas błądziła w ciemnym, skalnym labiryncie bez ciepła jego dłoni. Anna dotarł do mnie głos Vicky. Ocknęłam się i dopiero teraz zauważyłam, że Karuzela się zatrzymała. Przyjaciele zdążyli już zejść. Czułam na sobie ich pełne niepokoju spojrzenia. Wymusiłam uśmiech i zsiadłam z lodowego konia. Zamyśliłam się, chodźmy dalej. Poszliśmy do stoisk z jedzeniem, przy których od razu dostrzegłam Alojzego przed szklaną ladą pełną kawałków ciasta do wzięcia na wynos. Do tego stoiska stała najdłuższa kolejka, składająca się głównie z dzieci i ich rodziców. Pójdę po coś słodkiego, powiedziałam i obróciłam się gwałtownie. Uważaj, jak chodzisz, zbeształ mnie złowrogi, męski głos. Cholera. Wpadłam twarzą prosto w szeroką klatkę piersiową zbudowaną z samych mięśni. Mężczyzna ubrany był w czerwone szaty dżibanu. Z trudem zachowałam spokój. Ten facet był pieprzonym olbrzymem. Zadarłam wysoko głowę, żeby spojrzeć mu w oczy. Uśmiechnęłam się nonszalancko, nie dając po sobie poznać, jak bardzo przeraziła mnie jego postura. Moja wina, wybacz! Rzuciłam i wyminęłam go, nie czekając na odpowiedź. Zerknęłam jeszcze raz przez ramię. Czułam gulę w gardle, gdy zobaczyłam, że ma biceps jak moja talia. Wzdrygnęłam się, życząc sobie w myślach, żebym nie trafiła na niego podczas żadnego z zadań. Alojzy jak zawsze witał się ze wszystkimi promiennym uśmiechem, a jego wąsy zabawnie wędrowały do góry. Czasem śmiał się w głos, a wszystkie dzieci radowały się, słysząc melodyjny, zaraźliwy dźwięk. Gdy staruszek mnie zobaczył, od razu wręczył parujący kubek. Oj, kochana, chyba potrzebujesz trochę energii To moja najnowsza receptura Radosna czekolada Zacząłem trochę kombinować z alchemikami Od razu poprawi ci się humor Dziękuję, widzę, że już całkiem się zaaklimatyzowałeś Sięgnęłam po napój Kocham to miejsce Żałuję, że wcześniej tu nie trafiłem Tyle lat zmarnowałem na ziemi Mając nadzieję, że moje dzieci pójdą po rozum do głowy Teraz czuję, że żyję Uśmiechnął się tak promiennie, że i na mojej twarzy pojawił się szczery uśmiech. Upiłam łyk, a gdy tylko go przełknęłam, rozgrzał moje ciało. Był jak plaster na zranioną duszę. Od razu poczułam się lżej, choć nie byłam pewna, czy to działanie tej nowej czekolady, czy może po prostu towarzystwo Alojzego. Dziękuję, naprawdę pyszne, uśmiechnęłam się. Wzięłam jeszcze ciasto dla przyjaciół i się pożegnałam. Obróciłam się na pięcie, znowu na kogoś wpadając. – Estera! – wycedziłam przez zęby, sprawdzając, czy nie wylałam ani kropli napoju. Szkoda byłoby go zmarnować. – Nie zużyj dzisiaj za dużo energii, jutro będziesz jej potrzebować – powiedziała szyderczym tonem, patrząc na mnie z góry swoimi smoczymi oczyma. – Nie musisz się martwić, mam jej wystarczająco – zapewniłam, zaciskając zęby. Już miałam odejść, gdy nagle coś mi się przypomniało. – Właściwie to dobrze, że na ciebie wpadłam – Proszę, żebyś następnym razem nie dzieliła się z nikim naszymi rozmowami. Ty też lepiej nie dziel się z nikim książką, nie znajdziesz drugiej takiej i oddaj jak skończysz, a na twoim miejscu bym się pospieszyła. Zmierzyła mnie wzrokiem i odeszła, zostawiając w osłupieniu. Czy wiesz, że czytam to z Oliwerem? Pokręciłam głową, przecież to niemożliwe. Ciągle trudno mi było uwierzyć, że dalej łączy ją coś z Alojzem, choć przy nim wydawała się całkowicie inną osobą. Uśmiechała się promiennie i pomagała mu serwować desery. Może po prostu tylko mnie nienawidzi? Wróciłam do Olivera i wiki i wręczyłam im po kawałku słodkości. Widziałam, jak wymieniają się spojrzeniami. Nic mi nie jest, upewniłam ich. Na pewno ta kobieta zabijała cię wzrokiem. Ilu jeszcze masz wrogów na tej wyspie? Zdecydowanie za dużo, zaśmiałam się. A najlepsze jest to, że nikomu nic nie zrobiłam, Przynajmniej nie bezpośrednio. Na szczęście masz więcej przyjaciół. Wiki objęła mnie ramieniem i pociągnęła w stronę kolejnej atrakcji. Włóczyliśmy się, ciesząc swoim towarzystwem i dobrym jedzeniem. Nawet nie zwróciłam uwagi, kiedy słońce zaczęło zachodzić, a dookoła rozbłysły światła. Latarnie otaczały cały teren, a wszystkie atrakcje i budki rozświetlone były małymi lampkami. Zupełnie jak na bożonarodzeniowym jarmarku, zaśmiał się Oliver. Właśnie. Przez to wszystko zapomniałem, że już były święta. To ostatnie zdanie sprawiło, że poczułam ucisk w żołądku. Do tej pory każde święta spędzałam z mamą i bliźniakami. Tata robił wszystko, żeby mieć wolne w te dni, ale nie zawsze mu się to udawało. To był pierwszy raz, kiedy spędzaliśmy święta osobno. Ciekawe, co robi mama. Pomyślałam i zrobiło mi się głupio. Gdy ja się tu dobrze bawiłam, mój tata mógł być torturowany w jakimś lochu, Poczułam się głupia, samolubna i nic nie warta. Nagle oprzytomniałam, gdy poczułam, jak dłoń Olivera łapie moją. Anno, wszystko w porządku, to nie twoja wina, robisz co możesz, szepnął mi do ucha. Spojrzałam na niego. Tylko on zawsze przy mnie był. Znał mnie tak dobrze. Spostrzegłam w tłumie Ines machającą do nas. Obok niej stał Eustachy, a kiedy ruszyli w naszą stronę, zobaczyłam, że za nimi powoli sunie Amelia. Podeszli bliżej i wyczułam nerwową atmosferę. To był pierwszy raz po tym nieszczęsnym sparingu, kiedy spotkałam Amelię. Przyjrzałam się jej, upewniając się, że nie ma żadnych widocznych obrażeń. – Widziałyście innych zawodników? – zapytała Ines, nie kryjąc podekscytowania. – Czerwoni mają jakiegoś giganta w drużynie. Pokiwałam głową. – Ca, miałam nieprzyjemność wpaść na niego – przyznałam. – Dobra, chodźmy do namiotu dla zawodników. Niedługo rozpocznie się prezentacja – Zarządziła i ruszyliśmy w stronę sceny. – Bea zrobiła mi tatuaż! – pochwaliłam się jej na ucho. – Gdzie? – krzyknęła z entuzjazmem. – Tu, wzdłuż kręgosłupa. Odsłoniłam lekko kołnierz, ale Ines natychmiast za niego złapała i pociągnęła mocno, żeby zobaczyć całość. – Dusisz mnie! – wyrywałam się jej z uścisku, śmiejąc się głośno. – No, postarała się staruszka. Poklepała mnie po plecach i ruszyłyśmy w stronę reszty, bo zdążyli już kawałek się oddalić. Dopiero gdy byliśmy razem całą drużyną, ubrani w identyczne stroje, zdałam sobie sprawę z powagi sytuacji. Drakanie obracali się w naszą stronę i szeptali do siebie, pokazując na nas palcami. Niektórzy bardziej wylewni klepali nas po plecach albo krzyczeli Do boju, Eltanin! Zero presji! Ines uniosła drzwi rozstawionego za sceną namiotu i wszyscy obecni odwrócili się w naszą stronę. Grupy reprezentantów zachowywały od siebie dystans. Kiwnęłam głową członkom Rastabanu, Alrakis, Tubanu i zawiesiłam spojrzenie na przedstawicielach dzibanu ubranych w krwisto-czerwone stroje. Nad wszystkimi górował Olbrzym, którego wcześniej spotkałam, a moją uwagę zwróciła stojąca obok niego dziewczyna o długich do pasa blond włosach. Tak jak u Estery, źrenice jej oczu były zwężone jak smocze. Obrzuciła mnie tak lodowatym spojrzeniem, że aż się wzdrygnęłam i zwróciłam wzrok na resztę zebranych, którzy wyglądali bardziej przyjaźnie. Oczywiście, oprócz Lory, która od razu do nas podeszła. – No w końcu, jesteście ostatni, oby wam to nie zostało – zachichotała. – Nie musisz się o to martwić – zapewniła ją dumnie Ines. Spojrzenie Lory zmieniło się, jakby na chwilę pokazała swoje prawdziwe oblicze, ale szybko z powrotem założyła maskę uroczej blondynki – i odwróciła się do zebranych. Wszyscy już są, zaczynamy prezentację, gdy zjawi się mistrz. Wiki potknęła się o własne stopy i wpadła na mnie. W ostatniej chwili złapałam jej ramię i pomogłam utrzymać równowagę. Olbrzym i blondynka parsknęli śmiechem, a Vicky zalała się purpurą. Hej, będzie okej. Okay. Jesteśmy z tobą. Szepnęłam tak, żeby tylko ona mnie usłyszała. Widziałaś go? A co jeśli będę musiała z nim walczyć? — Idę o zakład, że tymi ramionami mógłby rozłupać moją głowę na pół jak orzecha. — Ale zanim to zrobi, otrujesz go jednym ze swoich eliksirów. Tylko pamiętaj, że jest zakaz zabijania i zadawania trwałych obrażeń. Mm — Mhm — wyjąkała, a jej twarz zrobiła się zielonkawa. — Nie prognozowało to niczego dobrego. Zerknęłam na Olivera, który już znalazł się przy stole z poczęstunkami. — Oczy mu błysnęły, kiedy zobaczył ciasto i już wyciągał rękę, żeby poniesięgnąć, gdy doskoczyłam do niego. Zwariowałeś? syknęłam wściekle. Przyszliśmy ostatni, a jeśli ktoś to zatruł? Nagle oprzytomniał i opuścił rękę, smutno zerkając na zawartość stołu. Pokręciłam głową. Może i Oliver był geniuszem, ale tylko do czasu, gdy nie postawiło mu się talerza z jedzeniem pod nosem. A ja uczyłam się na błędach. W tym czasie do Ines podeszli przedstawiciele Alrakis. Mieli na sobie elastyczne, przylegające kombinezony, które przypominały stroje superbohaterów, a na ich dumnie wypiętych piersiach widniał odwrócony trójkąt. – Co tam, Kej? Lot bez problemów? – Ines zagadała do chłopaka na przodzie grupy. Był wyższy nawet od niej i potężnie zbudowany, a jego skóra miała ciepły odcień brązu. Zdziwiłam się, gdy podszedł do niej i przytulił na powitanie. – Wszystko spokojnie. Słyszałem, że Bea przyleciała z tobą. Tak, ostatnio gorzej się czuła, wolę mieć ją na oku. No i pomyślałam, żeby sprawdzili ją w wieży, w końcu na nie mają największy oddział szpitalny. Jasne, powiedz, że niedługo przyjdę ją odwiedzić. Rzucił z uśmiechem i przywitał nas uniesieniem do góry dłoni. Nie zdążył powiedzieć nic więcej, bo drzwi namiotu rozchyliły się i do środka wszedł mistrz w białej, zwiewnej szacie opinającej mu klatkę piersiową, gdzie wyhaftowany był złoty smok zataczający koło. Cóż za sugestywny strój, nikt się nie zorientuje, komu kibicuje. Zaśmiał się Eustachy zaraz przy moim uchu, a ja z trudem powstrzymałam parsknięcie. Mistrz zerknął w moją stronę surowo, jakby chciał krzyknąć, szukaj szpiega. Cóż, byłam pewna, że nie jest nim Eustachy ze swoim radosnym śmiechem i z optymizmem, którym zarażał każdego, kogo spotkał. A Amelia? Musiałam mieć ją na oku, w końcu miała powody, dla których mogłaby zdradzić mistrza. W końcu to on wydał rozkazy, przez które zginęła jej siostra, a za jej śmierć obwiniała też mnie. Westchnęłam głośno. Po prezentacji muszę z nią porozmawiać, postanowiłam. Tuban! Zawołała Lora, a drużyna w błękitnych dresach weszła na scenę. Prezentacja każdej drużyny trwała kilka minut, podczas której Lora pokrótce opowiadała o każdym z zawodników. Widzieliśmy scenę z boku przez przejście w namiocie, więc mogliśmy się każdemu przyjrzeć. Oczywiście największy strach wzbudził we mnie Olbrzym oraz jego koleżanka, która jak się okazało była akrobatką, a po dziwnej pozie, którą zaprezentowała, można było wnosić, że jej ciało chyba nie ma kości. Chłopak z Alrakis, z którym przywitała się Ines, był żywiołakiem ziemi. Od dawna się znacie? Zapytałam, gdy Kay przedstawiał się na scenie, a Ines nie odrywała od niego oczu. Tak, od bardzo dawna. To mój przyjaciel i mój były. Były? Udałam oburzoną, ale Ines uciszyła mnie gestem i się zaśmiała. Nie wyszło nam na odległość po mojej przeprowadzce, ale nadal się przyjaźnimy. Zerknęłam na Wiktorię. Jej też musiało być ciężko. Ile to już nie widziała się z Chrisem? Westchnęłam, odwracając głowę z powrotem w stronę sceny, na której prezentowała się kolejna drużyna. Grupy wychodziły i wchodziły, aż w końcu nadeszła nasza kolej. Eltanin! Nie cierpiałam być w centrum uwagi. Nie znosiłam też występów, ale przez zawód taty wyuczyłam się panowania nad tremą. Od razu zauważyłam, że Amelia ma zerową wiedzę na ten temat, bo dolna warga zaczęła jej drżeć i nerwowo wyłamywała palce. Natychmiast wyprzedziłam Wiki, która spojrzała na mnie pytająco i złapałam Amelię za rękę, a drugą złapałam przyjaciółkę i szybko szepnęłam, żeby reszta zrobiła to samo. Pokażemy, że jesteśmy zżyci i nikt nie weźmie Amelii za słabe ogniwo. Oczy dziewczyny się rozszerzyły, gdy zacisnęłam dłoń na jej palcach. Wyobraź sobie, że wszyscy są nago, szepnęłam jej do ucha, gdy wychodziliśmy na scenę. Zaśmiała się cicho pod nosem i widziałam już, że rozluźnia ramiona. Zatrzymaliśmy się na środku, a publiczność wykrzykiwała zachęcające hasła. Gdy tłum się uspokoił, Lora z podobną do megafonu tubą przy ustach przemówiła. Przed wami przedstawiciele Eltaninu, najważniejszej z wysp. Liderka, Ines Glissom. Urodzona na ziemi, dorastała na Alrakis. Podczas służby w straży, gdzie szybko piła się w górę, przeniosła się na Eltanin i obecnie służy w osobistej straży mistrza. Powstrzymałam zdziwienie. Wiedziałam, że Ines była w straży, ale że była tak blisko mistrza? Niełatwo jej było utrzymywać zdradę bei w tajemnicy. Ines ukłoniła się i pomachała do tłumu, który zaczął wiwatować. Amelia, instruktorka eltaninu w survivalu oraz zdolna inżynierka. Dzięki jej wynalazkom możemy coraz wygodniej żyć. Codziennie używacie jednego z jej projektów. Nowego rodzaju lamp. Brawa! Lora zrobiła krótką przerwę. Eustachy! Nie znajdziecie drugiego podobnego kartografa i geografa, służy też w oddziale specjalnym straży. Dalej Wiktoria, która trafiła na wyspy stosunkowo niedawno, ale wykazała talent w alchemii, zwłaszcza w specjalności medycznej. W końcu podeszła do mnie i przeszył mnie dreszcz, gdy nasze spojrzenia się skrzyżowały, a na jej twarzy wykwitł złowieszczy uśmiech. Na koniec nasza tajemnicza gwiazda, która jako jedyna odmówiła udzielenia wywiadu. Co kurwa? Anna Armatys! Wiemy o niej tylko tyle, że panuje nad żywiołem wiatru. Zobaczymy, czy okaże się warta swoich tajemnic. Tak przegięła, że aż miałam ochotę wybuchnąć śmiechem. Pewnie myślała, że spłonę z wściekłości albo zrobię coś głupiego. Ja jednak zrobiłam tylko krok do przodu i ukłoniłam się nisko, machając zalotnie na co tłum zaczął głośno dopingować eltanin. Inez wyglądała, jakby chciała przywalić reporterce, ale zaczęłam schodzić ze sceny i reszta poszła za mną. Co za idiotka! Ines kleła na lorę dłużej niż przez chwilę, a ja się tylko śmiałam. Nie chciałam zniżać się do jej poziomu i grać w jej gierki, więc postanowiłam ją stanowczo olać. Miałam ważniejsze sprawy na głowie, na przykład rozmowę z Amelią, która zerkała na mnie co chwilę. Pewnym krokiem ruszyłam w stronę dziewczyny i kiwnęłam, żeby wyszła za mną. Zaprowadziłam ją na skraj lasu, gdzie było trochę spokojniej. Przyszła po chwili z niepewną miną, spuszczając wzrok, jakby była zawstydzona. Musimy pogadać, zaczęłam siląc się na łagodny ton. Musimy. Wiem, dlaczego jesteś na mnie wściekła i rozumiem cię. Musisz wiedzieć, że kiedy to się stało, ja dopiero odkrywałam smoczy świat, nie wiedziałam, co się dzieje, nawet nie wiedziałam, co robić, jak zostałyśmy zaatakowane. Przyznaję, że nie zrobiłam nic, żeby jej pomóc, ale nie miałam nawet pojęcia, jak. Ledwie potrafiłam się utrzymać na smoku. Możesz się na mnie złościć, nienawidzić i nie będę prosiła o wybaczenie, bo nie zasługuję. Ale proszę, żebyś na czas rajdu odpuściła. Potem nie będę ci wchodzić w drogę. Wydusiłam z siebie jednym tchem. A co do sparingu? Nie kontrolowałam się. To, co mi zafundowałaś, przywołało najgorsze wspomnienia. Zareagowałam odruchowo. Kiwnęła głową. Potem spojrzała na mnie, a jej oczy wypełniał smutek. Rozumiem. Wiedziałam o tym, ale kiedy cię zobaczyłam, wszystko wróciło. — Powiedziała w końcu. — Przepraszam za tamto. I dzięki za dziś. — Chodźcie na gondole! dotarł do nas krzyk Olivera, a Ines szturchnęła go w bok tak mocno, że aż się zachwiał i spojrzał na nią zdziwiony. Pomachałam im i zgodnie ruszyłyśmy w stronę grupy. — Kazali wszystkim grupom iść na diabelski młyn — wytłumaczył nam Eustachy. — Wszyscy zebrani odprowadzali nas wzrokiem, wykrzykując imiona zawodników — przed wejściem do gondoli koordynator wręczył nam szklane butelki z logiem wichrowego wzgórza i wpuścił do środka. Gondole były sześcioosobowe. Obok mnie usiadł Oliver i Vicky, a naprzeciwko Ines, Amelia i Eustachy. Drzwi zamknęły się, a karuzela ruszyła. Za nami do gondoli weszła grupa z Gibanu. Nawet nie chciałam patrzeć, jakim cudem ten gigant zmieścił się do środka. Ines odkręciła butelkę i podniosła do góry w geście toastu. – Za długie przygotowania! Jesteśmy najlepsi! – Na zdrowie! – krzyknęła. Słodki zapach wypełnił małą kabinę. Przyłożyłam butelkę do ust i wzięłam duży łyk, a truskawkowy smak pobudził ślinianki do pracy. Poczułam się obserwowana, więc przelotnie przeleciałam wzrokiem po kabinie. Oliver wpatrywał się w nas z jakimś dziwnym napięciem. Upiłam kolejny łyk. – Przepraszam was, naprawdę nie chciałem w ten sposób, ale kazali mi to zrobić – Wyrzucił z siebie w końcu Oliver drżącym głosem i dotarło do mnie, że jako jedyny się nie napił. Spojrzałam na butelkę, a potem na Olivera. O co? O czym ty mówisz? Język zaczął mi się plątać, a głowa zrobiła się ciężka. To początek rajdu. Obudzicie się jutro podczas pierwszego zadania. Powodzenia. Na pewno wam się uda. Oliver, wiedziałeś? Głos Ines dochodził do mnie jakby z daleka. Co? Obraz stał się niewyraźny. A powieki tak ciężkie, że musiałam je zamknąć Ostatnie, co poczułam, było ramię Olivera